Matylda wraz z Renatą Dąbek siedziały na niewygodnych krzesłach w proszącej się o odmalowanie poczekalni. Nic się tu nie zmieniło przez ostatni rok. Ulotki na stoliku też wydawały się te same. Nie kojarzyła jedynie oficera dyżurnego, ale była pewna, że mieli tu więcej niż jednego. — Co teraz będzie? — zapytała szeptem klientka. — Zaraz zejdzie ktoś, kto się nami zajmie. Przedstawimy sprawę, a potem machina pójdzie w ruch. Mam nadzieję, dodała w myślach. Nie wiadomo, na ile poważnie funkcjonariusze potraktują ich zgłoszenie. Ale pani zrobi to, co obiecała? Tak, odrzekła stanowczo Matylda. Podczas krótkiej rozmowy w samochodzie powiedziała klientce wprost, co wie, ale nie wyjawiła swoich podejrzeń. Zaoferowała pomoc bez zadawania zbędnych pytań i oceniania bliskiej znajomości Renaty Dąbek ze współpracownikiem męża, dzięki czemu zyskała kilka istotnych informacji. Po nitce do kłębka, stwierdziła w duchu. Kto wie, może szukając Muszyńskiego natknie się na dąbka. Ze zdumieniem spostrzegła znajomą postać. Wysoki, barczysty brunet stanął w przeszklonych drzwiach i rozejrzał się po poczekalni. Ich oczy się spotkały i Matylda uśmiechnęła się szeroko. O nie, jęknął komisarz Antoni Marecki. O tak! Zawołała z zadowoleniem, zrywając się z miejsca. — Mamy szczęście! — zwróciła się do klientki. — To świetny policjant. — Zna go pani? — spytała szeptem Renata Dąbek. — O tak! — odrzekła Matylda z takim entuzjazmem, że na ziemię sprowadziło ją dopiero kolejne pytanie kobiety. — Sypia z nim pani prywatnie czy służbowo? — Co? — odparła zdumiona. — Wcale nie sypiam. To znaczy, w sensie nie z nim. Nie, że wcale... — Z mężem sypiam, tak jakby... — Skąd ten pomysł? — zapytała w końcu, gdy uładziła poplątane myśli. — Nie wiem skąd. — wyznała z zażenowaniem klientka. — Zareagowała pani tak entuzjastycznie, a on tak jakoś na panią popatrzył. — Pewnie mam mnie po w nosie, ale jego pecha nasze szczęście — stwierdziła. — Umiem z nim rozmawiać. Weźmie naszą sprawę i w dodatku ją poprowadzi. Marecki przyglądał się przez chwilę siedzącym w poczekalni kobietom. Potrzebował chwili na ogarnięcie własnego stanu emocjonalnego. Lubił Matyldę Dominiczak, ale ta kobieta zwiastowała kłopoty. Wmanewruje go w coś, czego nie będzie chciał zrobić, do tego zacznie mieszać, rzucać mu kłody pod nogi, a na koniec rozwiąże sprawę za niego i sprowadzi jeszcze inne nieszczęście, jak w przypadku prokuratora obszmurka. Spojrzał pytająco na oficera dyżurnego. Może to jednak nie o te dwie chodziło. Może ukrywały się tu jeszcze jakieś inne kobiety szukające jego NN. Jednak aspirant machnął palcem w kierunku Dominiczek i tej drugiej, o czym na jego twarzy pojawiła się mina, która mówiła co jest grane, człowieku. Ślepy jesteś czy głupi? Marecki uśmiechnął się i podniósł rękę w geście podziękowania, po czym podszedł po przybyłych. Dzień dobry, pani Dominiczak. Przywitał się oficjalnie. Co panią do nas sprowadza? Tak się cieszę, że na pana trafiło. Oznajmiła uszczęśliwiona Matylda. Aha. Mruknął zmieszanymi uczuciami. Ta kobieta przyszła w związku z jego trupem, zatem istnieje szansa, iż zaraz się okaże, kim jest zmarły. To zdecydowany pozytyw. A samo pojawienie się i wmieszanie Matyldy w jego śledztwo... Cóż, zobaczymy. Gorszych spraw już nie może dostawać. Podobno ma pani informacje dotyczące prowadzonej przeze mnie sprawy. Jak to prowadzonej? Zdziwiła się Matylda. Jak pan może prowadzić coś, czego nie ma bo jeszcze tego nie zgłosiłam. Właściwie to nie ja, tylko pani Dąbek. Pani Dąbek nie zgłosiła, bo właśnie przyjechała ze mną, żeby dokonać zgłoszenia. I dopiero co powiedziałyśmy temu panu za szybko, o co chodzi i w czym rzecz, ale nie na tyle dokładnie, żeby pan już miał tę sprawę, więc Jak to możliwe, że pan ma sprawę, której jeszcze nie ma. Chyba, że to eufemizm albo sarkazm. Ale o co właściwie chodzi, panie komisarzu? Marecki spojrzał na stojącą obok niej atrakcyjną kobietę, której wyraz twarzy przypominał minę mamy Muminka. On sam też niewiele pojął z tego monologu. Pani Dominiczak pewnie znów przeprowadziła wywód logiczny we własnej głowie, a wygłosiła jedynie urywki, co uczyniło całość wypowiedzi absolutnie niezrozumiałą dla otoczenia. — Prowadzę sprawę — oświadczył stanowczo. Zastanawiam się tylko, dlaczego pani ją zna, skoro oficjalnie niczego nie ma. Czoło przecięła mu zmarszczka. Co on właściwie powiedział i o co mu chodziło? Aha, pewnie o to, że informacja o znalezieniu NN nie została podana do publicznej wiadomości. Ta kobieta doprowadza go do rozstroju nerwowego i intelektualnego. Kurde melek, komisarzu. Matylda nie miała problemu ze zrozumieniem jego słów. — Jak pan może prowadzić sprawę, której nie zgłosiłyśmy? Wobec tego, kto ją zgłosił? I czy w ogóle ktoś coś zgłosił? Czy coś się znalazło? Nagle ją olśniło. Aspirant wyglądał, jakby miał zasnąć, póki nie podały rysopisu zaginionego domka. Zdjęcie też olał. To mogło znaczyć tylko jedno. — Kurde, melek! — jęknęła. — Niemożliwe! — A jednak... Odpowiedział, nie wiedząc, na jakie pytanie odpowiada. Ta kobieta zadała pytanie samej sobie, a następnie na nie odpowiedziała. Jak zwykle. Zapraszam na górę. Spojrzał na towarzyszącą Matyldzie kobietę i przedstawił się oficjalnie. Komisarz Antoni Marecki. Kim pani jest? Renata Dąbek, moja klientka. Przyszłyśmy zgłosić zaginięcie Mateusza Dąbka. Matylda nie dokończyła. Lekkie westchnienie i spojrzenie pełne współczucia powiedziały jej to, co podejrzewała. Nikt niczego nie zgłosił, Dąbek się znalazł. I to w stanie, który postawił na nogi Wydział Kryminalny, a przynajmniej komisarza Mareckiego. Zapraszam, rozmawiamy u mnie. Matylda skinęła na Dąbkową i obie ruszyły za nim. Marecki przytrzymał im przeszklone drzwi. Wewnątrz od razu skierowała się ku schodom. Drogę pamiętała doskonale. Była tu już przecież. W milczeniu weszli na piętro. Po chwili Matylda spojrzała pytająco na komisarza, zatrzymując się przed znanym gabinetem. — Tak, to tu — potwierdził. Jego twarz znów przypominała nieruchomą maskę. Za chwilę będzie miał do czynienia z wdową, jak się domyślał. Jednak najpierw porozmawia z zatroskaną żoną. — Komisarz Tomczak! — Zawołała radośnie Matylda na widok starszego policjanta siedzącego przy biurku. Zważywszy na okoliczności, nie powinna w tak manifestacyjny sposób okazywać radości, ale przecież Dąbkowa chciała odnaleźć kochanka, chociaż przyjechały zgłosić zaginięcie męża. Tyle tylko, że zdaje się, iż ten już się znalazł. Przeszedł ją dreszcz. Wszystko po kolei przywołała się do porządku. Miło pana widzieć. Pani Dominiczek. Marecki ze zdumieniem obserwował nagłą przemianę kolegi. Staszek wyprostował się służbiście, oko mu zabłysło i nie trzasnął obcasami sfatygowanych butów, które widziały pastę może z dekadę temu. — Jaka miła niespodzianka. Co mogę dla pani zrobić? — Coś na pewno się znajdzie. — Zapewniła go zadowolona z siebie Matylda. — Co u pana słychać? — Wciąż jedno i to samo. — machnął ręką. A to kradzieże, a to włamanie... Nic ciekawego. Ostatnia ciekawa sprawa to była ta, którą wspólnie prowadziliśmy. Marecki aż się zachłysnął śliną ze zdumienia. Przepraszam. Wycharczał, krztusząc się i kaszląc, by złapać oddech. Tomczak niczego wtedy nie prowadził, tylko go wspomagał i to wyjątkowo nieudolnie. Mimo kilku informacji, które udało mu się zdobyć nieoficjalnie, Zdołał podpaść prokuraturze, naczelnikowi, do tego został okradziony i omal nie zawalił całego śledztwa. Chociaż ostatnio trafiła się ciekawa sprawa, Antek ją prowadzi, bo ja mam pełne ręce roboty. Czasami człowiek musi się zająć drobnicą, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Nie uwierzy pani, jak chuligani rozrabiają na działkach, a tym miłym staruszkom nie ma kto pomóc. Dzisiejsi policjanci to tylko chcieliby łapać grube ryby, a płotkom. Pozwoliliby całkowicie zdewastować nasze społeczeństwo. Co pan powie? Ja tam jestem starej daty. Dla mnie nie ma spraw mniej czy bardziej ważnych. Każdą należy traktować tak samo. Marecki modlił się o cierpliwość, choć światopogląd miał ateistyczny. Jeśli jego kolega zamierzał wszystkie sprawy traktować tak samo, to ulice będą pełne nie tylko chuliganów i złodziejaszków, ale także morderców. To się chwali! Matylda uśmiechnęła się uprzejmie, nie mając pojęcia, o czym mówi Tomczak. — Też tak sądzę — przyznał, odwzajemniając uśmiech. Sięgnął do tylnej kieszeni spodni i wyjął z niej zgniecionego cukierka. — Krówkę? zaproponował. Matylda podziękowała uprzejmie. Zgredowaty Tomczak, który rok temu szukał zabójcy, usiłując wymusić na kimkolwiek przyznanie się do winy, byle zamknąć sprawę, Zachowywał się teraz niczym stetryczały dziadek z zanikami pamięci, przekonany, że każda młoda kobieta jest jego wnuczką.